z Birto egzyszałem bardzo serdecznie, po krótkiej, nieoczekiwanej przerwie, z tej, którą już przepraszaliśmy, przepraszamy i przepraszać będziemy. Z tej strony Maciek Tyczyński, z drugiej strony pod, Podsiadły, razem z małym przyjacielem dzisiaj, Piotr no, Przyjacielem bym Pomyśle... go nie nazwał. <laughs> Może co przyjacielem to? to on człowieka jest, ale nie, nie mnie na pewno. Ja mi, jestem z wyłączeniem mnie. Wytłumacz um, o, co, o co chodzi, w sensie dlaczego męczy zwierzęta. No nie no, krótki disclaimer, jestem dzisiaj w innej lokalizacji nagrywaniowej i drzwi W studio, obok, trzeba było powiedzieć, w studio. W innym tak. studio. <laughs> Jakoś tak się że to studio nagraniowe ma obok mieszkanie, w którym został zostawiony jakiś mały upierdliwie szczekający piesek, tak go nazwę kulturalnie. Nie powiem tego, co bym chciała o nim powiedzieć, bo to jest kulturalny podcast. No ale za wszelkie... Jak będę szczekał zamiast, mówi, zamiast mówić, to, to przepraszam bardzo, ale to nie ja. Tak Wyjątkowo to nie ty. Tak. Dobrze. Temat na dzisiaj. Proszę bardzo, przedstawiamy temat dzisiejszy. Zakaz. Zakazy. Piwo, prawo. Prawo, piwo. Miniseria reportażowa. Może wróćmy tutaj jakąś taką muzyczkę, taką jak z criminal, takie... Ta No, na szczęście tutaj jeszcze żadnej sprawy my nie mamy. Okej, okay, jak bardzo jesteś podekscytowany tematem w skali od 1 do. No, takie? Yy... Ja zawsze jestem podekscytowany każdym tematem, który robimy, Maciek. Dlatego robimy te wszystkie odcinki. Jak nie jestem podekscytowany, na przykład w zeszłym tygodniu nie byłem i dlatego nie było odcinka. To był powód, tak naprawdę. Żaden nie, no ja temat rozumiem, mnie ja nie wiem, ja zdaję sobie, ja zdałem sobie tego, z tego sprawę, no, ale jestem pewien, że jesteś na pewne tematy bardziej podekscytowany niż na inne. Więc pytanie moje jest takie. Jak bardzo jesteś podekscytowany w skali od 1 do maksimum? To jest pierwszy odcinek o piwie i prawie, jaki robiliśmy. No nie, no to podobnie. Każdy o piwie tak. i prawie jest tak samo ekscytujący. No, znaczy jestem bardziej podekscytowany w tych... No tutaj jest troszeczkę... M, szlaki mamy przetarte, no nie oszukujmy. Znaczy Albo może nie, nie tyle nawet szlaki przetarte, co trochę temat jest już lekko wyeksploatowany. Ale my zawsze po... po zawsze spróbujemy podejść do tematu w jakiś sposób troszeczkę inny niż e, zrobili to już polscy blogerzy, vlogerzy i inne podmioty. Mm -hmm. e, Jezu, już prawnicze podmioty jakieś. Piwo, tutaj prawo, myślałem. prawo, piwo. E, także mam nadzieję, że to będzie mimo wszystko ciekawe. Bo będziemy mówić o piciu w miejscach publicznych. Tak Ta W miejscach publicznych. Chociaż może rzeczywiście ponieważ i tak już mogę tutaj tribute na samym początku, jak to w każdym odcinku Prawo Piwo złożyć blogowi Browar Paragraf i tam jest zwane picie pod chmurką może to lepiej brzmi niż w miejscu jakimś publicznym No, które... zaraz będzie znowu tak samo jak w każdym prawniczym, że najpierw ustosunkujmy się do terminologii, bardzo proszę No, powinienem był tak zrobić no, ale wiem, że ty tego nie zniesiesz no więc mogę ci darować. Nie wiem, czy nasi widzowie nie będą rozczarowani. I moim słuchacze. zdaniem najlepiej do tego wszystkiego podchodzi e, strona anulut, anuluj mandat.pl a konkretnie post bierzemy piwko i udajemy się w plenerek, nie martwiąc się o mandat. O no mandacik chyba jeszcze powinno być, tak? Powinno Jak być. piwko, plenerek, to mandacik. No. Znaczy powinno wszystko, co się da. W ogóle anulujmandacik.pl, prawda? No. no, szkoda, że z czasowników nie da się zdrabniać. No dobrze, to ano... jak to jest, panie prawo, panie piwo prawo. Yy, można czy nie można? Krótko, proszę, jedno To zależy. O, no i to jest właśnie chyba rozmowa o prawie. No w każdym odcinku tak musi być. Prawo, prawo piwo. Ale ja no, Nie, nie to prawne. W ogóle piwo, to piwo jest zależne od wielu czynników. No to wszystko wszyscy wiemy, no ale można czy nie można pić w tych miejscach publicznych. Ale mówimy o Polsce, tak? Bo o Polsce. Jeszcze... Ta... Struktura dzisiejszego Polski. odcinka jest podzielona, poszatkowana, jak kapusta w chłopach. No i jednym z moich ulubionych dzieł, tak na marginesie. Wydaje mi się, że ci, którzy przesłuchali co najmniej z 10 odcinków, myślę, że by się sami tego domyślili. Mm -hmm. Możliwe. Mm. E, <śmiech> no więc autentycznie to zależy. Raczej w, jakby tak myślę powierzchniowo Polskę jakoś tak wziąć całościowo, mm. to mogłoby się okazać, że w większości miejsc można. Bo większość ale jakby jest prywatnych. Albo prywatnych, albo są to na przykład lasy, pola. Hmm. Pola zazwyczaj są prywatne. Ale jakby jednak wziąć te przestrzenie takie bardziej Czeka, użytkowe. Czekaj, czekaj ale czy ale to, czy to w takim razie mówisz, że w lasach państwowych można pić alkohol? W lesie można. Naprawdę? No generalnie tak. Nie wiedziałem. by nie? A e, czekaj, a ta, ta... nasz Lagi Las łódzki, tak na marginesie, on jest jakby prawnie lasem, czy to jest jakiś tam No tutaj otulina zielona na rogatkach miasta? To jest albowiem y, nasz y, Las Łagiewnicki y, leży, jak dobrze wiesz, y, w granicach administracyjnych miasta. Owszem, jest tutaj... największym kompleksem leśnym w granicach miasta w Europie. Tak, mhm. chwalimy się. No i tutaj właśnie to sprawę o tyle komplikuje, że coś, do czego zaraz przejdziemy, Rady Miast i Rady Gmin A, generalnie okay. mogą mm, takie, y, mogą y, po prostu uchwały y, uchwalać, jak sama nazwa wskazuje, które określą, gdzie y, nie można y, spożywać tego alkoholu ale akurat jeśli chodzi o ten Las Łagiewnicki, to z tego co się orientuję, to można. Okej. Okay. Ponieważ tego w tej uchwale nie ma. To nie wiedziałem e, tego. A Arturówek jest częścią jakby taką, to jest część Lasu Łagiewnickiego, czy tam jakieś inne zasady panują? To jest, tylko tam są chyba wprowadzone, w tych takich, powiedzmy, bardziej popularnych miejscach, typu ta plaża i tak dalej, tam są z kolei wprowadzone okay. zakazy alkoholu. Tutaj może być ciekawostka, no bo okej, okay, wspomniałeś, że ym, samorządy tak, mogą tworzyć jakieś tam swoje lokalne. Ym, no to może od ogółu od do szczegółu, macie. No dobrze, jak, dobrze. Jak tak, to proszę. nasz ten. Czyli oczywiście ogółem w przypadku Polski jest nasza ulubiona ustawa. Poczekaj, e... poczekaj, poczekaj, poczekaj. Coś, tutaj, coś, coś tu czuję, coś tu czuję. Eee, to chyba będzie ta. Eee, a, no, ustawa od wychowania w przyszłości. Mhm. Mhm. E, oczywiście z 82 roku. Coś tak zaleciało właśnie latami 80. No, alkohol generalnie pachnie. La, alkohol pachnie latami 80. Albo lata 80. alkoholem, pachną, nie wiem. no W każdym razie y, mamy tam y, enumeratywnie, jak to się ładnie mówi. Wow. Y, wyliczone, gdzie z alkoholu spożywać nie można. I tych miejsc jest, no, jakby to ująć całkiem, całkiem sporo. No. no niemniej jednak jest to katalog taki zamknięty, można powiedzieć. Z wyjątkiem tego. Czekaj, ale mówisz, że jak mówisz, że katalog zamknięty, to znaczy, że jakby ta ustawa nie dopuszcza za bardzo żadnego tam pola do interpretacji. To są po prostu konkretne miejsca, tak? No nie no, tutaj to druga sprawa, pola do interpretacji tych konkretnych miejsc, tak? A, ale tak. jakby samo stwierdzenie, gdzie tego nie można robić, no jest, jest po prostu punkt po punkcie. Wyliczone, no i tym takim, co najbardziej, jakby najszerzej stosowanym, oczywiście, to jest ustęp 2a artykułu 14, czyli zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach. Spółki no i oba osoby do ich spożywania na miejscu i w punktach sprzedaży tych napojów. Mhm. No i tutaj się zaczynają schody, tak? Bo ta ustawa nie ma swoich definicji ulicy, placu, parku. O Jezu, ale, czy, ale czy nie zgodzi się z tym, że to jest trochę takie pra prawnicze trollowanie, że właśnie wyciąganie tego typu rzeczy i po prostu takie trochę... No to powiedz, co to jest ulica. O Jezu, no, na, na kursie Jezu, prawa jazdy uczył tego, nam, że definicja Panie jest. władzo, Panie Jezu. władzo, no. No okej. Okay. się, tak? Nie, no ja, ja rozumiem, że tak, że. Ale no właśnie, no na kursie prawa jazdy yy, to jest tylko jedna z tych obecnych w polskim obrocie prawnym definicji. Czy jest wiele definicji? No, jest. No i weź tutaj. I każda troszeczkę inaczej tą ulicę określa. No i to nie jest nie tylko w przypadku ulicy. Chociaż tutaj właśnie e, pojawił się kazus bulwarów wyślanych, taki głośny i w zasadzie chyba ważny z naszego punktu widzenia. No, no ale problem, jest wiele. Mhm. Więc jakby do samych właśnie interpretacji, co to jest, do takich, jak to powiedzieć, do rozbierania na czynniki pierwsze, gdzie można, a gdzie nie można, no to już mówię, nie będziemy się nad tym roztrząsać, bo to troszeczkę zostało omówione i chociażby właśnie Browar Paragraf omawia sytuację w konkretnych miastach, tych większych Polski, co jest myślę dosyć użyteczne, no. Mhm. Ale drugą stroną tego medalu jest fakt, że jakby ta, to co my sobie wymyślimy i uznamy, że to jest właściwą interpretacją to jedno, a to co właśnie przysłowiowy pan władza sobie wymyśli, bo uzna, że koniecznie musi nam wlepić mandat to już drugie. No i o ile rzeczywiście można działać tak jak pan Tatała, który mandatu nie przyjął i sprawę skierował do sądu, no, no to należy mieć świadomość, że no umówmy się, kto z nas ma ochotę biegać po sądach. Czy Polacy generalnie lubią biegać po sądach, to tak też uwaga na marginesie, bo o dziwo zaufanie do sądów publicznych coraz bardziej spada, ale ilość spraw w tych sądach coraz bardziej rośnie. Więc generalnie. Czyli, ale pewnie jest, coraz więcej jest powód prywatnych, tak? E, Jakieś tam ludzi sądzą, że to z Generalnie. No tak, tak, no, ale to jest wiesz, troszeczkę śmieszne, że o te sądy, to tam oni nic nigdy uczciwie nie rozstrzygną, ale nie dogadamy się tam z jakimś yy, władkiem o to, czy ta jedza nasza to jest tu, czy tu, tylko od razu do sądu pójdziemy, bo Rozumiem. niech sąd rozstrzygnie. Także to taki też paradoks. No, ale tak generalnie wydaje mi się, że jednak dla większości ludzi perspektywa chodzenia, latania po sądach, no nie jest jakąś super kolorową. I choć już ja się ten wbrew temu, co strona anuluje, nie, nie mam ich, tylko mandat sugeruje, no większość no. osób się ugnie i ten mandat przyjmie. Tak? Zwłaszcza, że to jest 100 złotych. No okej, okay. ale sprawa była, ta głośna sprawa, o której wspomniałeś, to była o bulwar, tak? Bo po prostu mhm. chodzi o to, że. Bulwar jest bulwersująca bulwarsująca jest... sprawa. Bu... Bulwarsująca. Bulwarsująca sprawa. Głównie chodzi o to, że bulwary nie są wymienione w tej ustawie, tak? No, no nie są. No, trudno, żeby no, wszystkie rzeczy podobne do bulwarów... No właśnie, no, czy, ale generalnie na ulicy i tak dalej to nie można pić i tyle. No na ulicy... Właśnie, no nie możesz powiedzieć i generalnie i tak dalej, Aha, ale bo... na ulicy nie. A co jeżeli ulica się okaże aleją? Aleja jest ym, wymieniona w ustawie, czy nie? No aleja nie, aleja nie jako taka, ale z, już tam z... Aleja podpada pod, pod ulicę, już z kolei to jest z, z innych przepisów, tak? Ale to jest, powiem ci, to jest taka... Dla mnie to jest właśnie typowy przykład tego, po prostu takiej straty czasu, w sensie inaczej. Ale że A... o nas mówisz? Nie... To też, to też, swoją Dzięki. drogą, ale. Nie, nie, nie, nie. Ja mówię o tym, bo ja gdzieś znalazłem bardzo ciekawy, chyba, wywiad z jakimś, właśnie, profesorem prawa sprzed kilku lat. Który mówił o tym, dlaczego, jakby z jakiego powodu te przepisy były takie sztywne, założone itd., i tak dalej, i dlaczego je utrzymano. Bo podobno była dyskusja jakoś tam w latach 90., żeby generalnie wprowadzić taki, no, dosyć typowy w Europie Zachodniej, chociaż to za chwilę o tym żeby niby było zakazane, ale takie jest do interpretacji policji, czy tam straży miejskiej, tak? Czyli mhm. jeżeli ktoś nie zakłóca porządku publicznego, jeżeli nie ma hałasu, jeżeli to nie jest, wiesz, jakiś tam... Yy... No, generalnie, jeżeli ktoś sobie pije po no prostu w tym, no to, że policjant, czy tam strażnik miejski może decydować, że tego mandatu nie wyda. No tylko, że w klimacie lat 90. i generalnej transformacji ustrojowej. Cały jakby tak mechanizm prawny też duży bardzo był nacisk na to, żeby zniwelować takie e, punkty korupcjogenne, tak? No bo... Mhm. Ym, no a każdy przepis, który miał być do interpretacji policjanta, tudzież strażnika miejskiego, no jest potencjalnie czymś, co w tamtych czasach przynajmniej dosyć oczywistym byłoby, że po prostu ym, na pewno ci policjanci, czy strażnicy miejscy w jakimś tam stopniu braliby łapówki za to, żeby tych mandatów nie wystawiać. Mhm. No więc po prostu wole, wole, woleli wtedy, właśnie w ramach całej tej fali przemian, zrobić takie prawo, że nie i koniec, niż bawić się w jakieś interpretacje strażników i policjantów. No. no więc właśnie, poza tym generalnie no kwestia, wyobraź sobie w polskim właśnie polskiej mentalności, kwestia, że interpretować będzie coś, czy ja zakłócam porządek strażnik, policjant, no to już to, to nie brzmi najlepiej, tak? Ale serio, uważasz, że gdyby zmienili to prawo właśnie na takie dzisiaj, to, to nadal byłby z tym problem? Jakby? No serio. Czy myślę, się... że wtedy jeszcze częściej by ludzie chodzili do sądu to na zasadzie, że przecież ja nie zakłócałem porządku, a on powiedział, że zakłócałem i. A ja przecież nie ale... zakłócałem. I no nagrał. Myśli... Nie wiem co. I kolega powie, że nie zakłócałem. Moim myśli zdaniem, to... znaczy może tutaj trochę tak się uzewnętrznie za bardzo, ale moim zdaniem to jest takie trochę. To jest trochę takie stadium. W... Można by mierzyć po prostu stopień takiej dojrzałości społeczeństw w tym. Że właśnie. No tam zamiast... swoją drogą, no. Zamiast... I nasze zamiast... raczej nie jest dojrzałe pod tym kątem. Znaczy no na pewno bardziej niż w latach 90. Tak, tak się wydaje przynajmniej. No, co? E. się <laughs> no... popatrzeć na strony internetowe. No zgadza się. Ale, Ale wiesz. No. Kwestia tak. jest taka, że ja jestem pewien, że tutaj też. Na przykład, bo właśnie między innymi to do tego przejdę, ale w Szkocji jest bardzo popaprane to prawo generalnie, ale konkretnie w Edynburgu jest tak, że generalnie spożywanie alkoholu w miejscach publicznych jest dozwolone, ale jeżeli policjant czy jakieś tam inne służby porządkowe, ale generalnie chyba tutaj tylko jest policja, więc jeżeli policjant stwierdzi, że masz przerwać, tudzież może po żeby wylać alkohol, to trzeba się do tego zastosować. No ja jestem pewien, że są jakieś trole, które też się o to biją, no ale jakby wszyscy mają no to tak głęboko wyrąbane, że media tego nie nagłaśniają i to po prostu znika, tak? No ale mhm. pewnie w Polsce by się od razu o tym zrobiło głośno, bo pewnie właśnie ktoś by znalazł Poza tym, kogoś... No nie, no to, to, to brzmi sensownie, tak? Znaczy, gorzej jeśli pijesz sobie jakiegoś rzadkiego Risa, barrel aged w parku i przychodzi po i ci każe go wylać, ale... Tak generalnie to wydaje się to rozsądnym rozwiązaniem, tak? To tak, ta, taka opcja, że jeśli rzeczywiście coś jest nie tak, to proszę buteleczkę opróżnić, wyrzucić do śmieci i się zawijać i po problemie, tak? Znaczy, szczerze mówiąc, to ja też wiem, że w Polsce też tak czasami się dzieje, jak się spotka no dzieje się, patrol policji, który jest wyrozumiały i jakby widzą, że to nie jest jakaś tam agresywna spotkanie chłopaków na wódkę w parku, tylko po prostu właśnie jak ktoś sobie pije piwko, no nie będę mówił, że z pierwszej ręki, no ale <grystanie> załóżmy taki, <grystanie> taką hipotezę. To, to zdarzałeś też tacy, że mówią, no proszę tutaj niestety musimy wylać ja mówię, no bardzo się ja mówię, dobrze, miłego wieczoru, miłego wieczoru i te Więc to nie jest tak, że tak się nie zdarza i, właśnie, i to jest Oczywiście. też paradoks, prawda? Że, że właśnie, bo teoretycznie, no właśnie i ja się zastanawiam, czy w, taki, w o takiej tym sytuacji... Się nie mówi o tym się nie mówi, o dobrych strażnikach Czy w pokoju. takiej sytuacji y, policjanci jakby nie dopełnili obowiązków? No w pewnym sensie, no wiesz, no... <laughs> no właśnie... To zależy. No, no. no i to jest właśnie, kurde, takie, takie głupoty po prostu, paradoksy, które moim zdaniem to jest po prostu kolejny argument za tym, że ta ustawa jest do automatycznego ustawa generalnie. No. Ona jest do, do skasowania. To przy wszystkich, <laughs> jeśli jesteś, przejechać. jakimkolwiek y, wątku by się ona nie pojawiła, to prędzej czy później dochodzimy do wniosku, że generalnie to, to ona, to coś z nią jest nie tak, a nie z nami, Polakami czy tam w ogóle obywatelami mm, i po prostu, no rzeczywiście, no, no nie jest to przystająca do obecnych realiów regulacja. Dobra, ale to jeszcze z prostu jedną rzecz. To, że ten, ym, że Marek Tatała, tak się nazywa ten gość, mhm. który y y wygrał tu sprawę w sądzie o picie nad Wisłą. No a jeszcze to... w zasadzie nie wygrał w takim, Aha, okay, tak okay. do końca, tak? Dobrze, Bo... ale chodzi mi o to, czy jeżeli ją do końca wygra, mhm. to czy to oznacza, że będzie można pić na bulwarach? Mm, tak wprost to nie, tak? No bo polskie prawo nie jest prawem precedensowym. No, no właśnie, ja chciałem nie chcę zapytać. Czy, bo wiesz, no tutaj ustawa się w związku z wyrokiem nie zmieni, tak? No, no, niemniej jednak będzie można mieć większą albo taką pewność, że organy policji, straży miejskiej, znając Taki wyrok nie będą ganiać mhm. za bulwarowiczami, no albo będzie można mieć po prostu zdecydowanie większą pewność, że w momencie, kiedy tego mandatu odmówimy, to nasza sprawa jakby zostanie rozstrzygnięta na naszą korzyść i to być może nawet już bez dochodzenia do Sądu Najwyższego, bo po prostu ten sąd pierwszej instancji, mając na uwadze to orzeczenie, będzie się będzie interpretować to korzystnie dla nas. Tak. Mhm. Więc to w ten sposób wygląda. No ale tutaj, znowu, to jest tylko kwestia wąskiej. Znaczy, wą może nie, może, może przesadzam, że problem dotyczy wąskiego kręgu osób patrząc w lipcu y w weekend tam nad Wisłą. No niemniej jednak, no, jest to w zasadzie tylko bulwary. No, na, na przestrzeni całej Polski to, to, ty to kropla w morzu piwa, pod potrzeb piwnych. Dla e, słuchaczy niezłodzi, e, tych trzech czy czterech, e, <grym> wydaje mi się, że może być ciekawa historia słynnego łódzkiego murku. No, mm, zależy co chcesz powiedzieć. Ja mam inną historię, może nie taką słynną, ale ciekawą na pewno. No więc dla ludzi, mórku. którzy kompletnie nie wiedzą o co chodzi, to kiedyś, kiedyś dawno temu, jakieś tak by się no, pięć, no tak, siedem tak. lat temu, coś takiego. E, jest w, centrum, w samym centrum miasta, przy placu Komuny Paryskiej w Łodzi. No, jest taki skwer i przy nim jest murek. No, do tego się to sprowadza. Przy, to jest tam jest parking i jest stacja benzynowa. I z jakiegoś nie, powodu... Jeden w miasta swoją drogą, którą chcą zlikwidować. Tak, a to tego nie wiedziałem nawet. E do końca nie wiem z jakiego powodu, jest dużo mitów narosło wokół tego, dlaczego akurat w tym miejscu, a nie w innym. No ale w każdym razie jakieś tam właśnie około 5-7 lat temu e, była taka sytuacja, że po prostu co piątek, sobotę ten cały murek był po prostu pełen ludzi, którzy po prostu pili alkohol tam. I był mit dotyczący tego, że ta stacja Benzynowa sprzedaje więcej litrów alkoholu niż paliwa w roku. E, no generalnie bardzo takie, takie kultowe miejsce można powiedzieć. Jeden, jeden z mitów, który nie wiem na ile jest prawdziwy, był taki, że część tego placu była prywatna, tudzież częściowo prywatna i niby przez to policja nie mogła dawać mandatów. Generalnie było wokół tego dużo jakby takiej kontrowersji. Dosyć ciekawe było właśnie, że czasami jak przyjeżdżała policja, to nagle tak wszyscy po prostu znikali z tego murka. To było mnóstwo, tam, byli, tam były setki ludzi w piątek, Ale w były też właśnie sytuacje, w których nikt nie znikał, bo było ludzi tak dużo, że wszyscy stwierdzali, że w kupie siła generalnie, tak? Tak. E, bo ja, bo były trzeba nawet... nadmienić, że to jest to w zasadzie rzut beretem od siedziby Straży Miejskiej. Straży Miejskiej i od Piotrkowskiej na samym centrum miasta imprezowym. Były nawet głosy, pamiętam, swego czasu, żeby właśnie Rada Miasta ustanowiła, czy tam uchwaliła ten plac jako taką strefę, w której to byłoby dopuszczalne, żeby właśnie, no jakby pozbyć się takiej kontrowersji trochę, no mhm. ale nigdy to się nie stało, nigdy to nie zostało przez to i wydaje mi się, że z czasem policja coraz bardziej konsekwentnie dawała te mandaty, albo przynajmniej właśnie kazała wylewać alkohol i przepędzała stamtąd ludzi, i wydaje mi się, że Murek generalnie jak tak... Umarł. umarł no. Niestety. Piękne, a po prostu miejsce z tradycjami, można powiedzieć, hmm. no teraz już pozostało historią. No cóż, ale tutaj, tutaj rzeczywiście ciężko byłoby to jakoś... No syf po tym zostawał niemiłosierny. No to prawda. Yy, więc jakby i hałas też był niemiłosierny zawsze, klimat to swój miało, ale jeśli nawet yy, nie traktować w kategoriach samego spożywania alkoholu, to myślę, że pod zakłócanie porządku jak najbardziej hmm. dałoby się to podciągnąć i pod yy, tam zaś, nie, nie, jak się to fachowo nazywa, ale no, generalnie zaśmiecanie, tak. Yy. Zakłócanie ciszy nocnej też pewnie. Nie? To też. Yy, no ale cóż, ta sprawa rzeczywiście to, to trochę się rozmyła. Murek się rozłączył. Natomiast ja mam kolejny taką ciekawą. Murek stoi, ale. <laughs> Kolejna ciekawa sytuacja była taka, że w inny łódzki pub ze względu na swoją lokalizację, miał ogródek nie bezpośrednio do lokalu, tylko ogródek ten się znajdował po drugiej stronie ulicy, jakby. No i generalnie domyślnie tam w tym ogródku sprzedawane było i nalewane piwo w latem, ale chyba ze względu na to, że to był jakiś mniej ruchliwy dzień, akurat tam w tym ogródku barmana nie było, no więc piwo się brało z lokalu i do tego yy, ogródku szło. Ogródku? No tylko trzeba było przejść z tym piwem przez yy, przejście dla pieszych przez ulicę generalnie. Eee. No i podobno były sytuacje takie, że w momencie tego przechodzenia ze szklaneczką złocistego 0,33 albo więcej no. yy, po prostu pan władza mówił dzień dobry zapraszam, będzie mandacik. Mhm. No i niestety trudno było to też się dobrze wybronić tak naprawdę z tej sytuacji, no ale to trochę wynikało z właśnie z warunków i z takiej kuriozalnej lokalizacji tego ogródka. Generalnie no sam fakt tego, ile jest właśnie wokół tego takich sprzecznych um, teorii, informacji, tych różnych spraw, tak samo właśnie to co mówisz, kwestia, czy na przykład czy można stać z otwartą butelką na ulicy? No z otwartą to już, to już nie bardzo. Ale jeżeli nie spożywasz? no Ale to po co ją otworzyłeś? No jak zamknięta, czasami często mandaty się zdarzają, jak jesteś nawet zamkniętą, tak? No to tutaj jest sprawa bardziej dyskusyjna, ale z, z otwartą no to już to ciężko bronić, że sobie otworzyłeś i tak sobie doniesiesz do domu, żeby się wygazowało, bo lubisz ten, no nie okay, wiem. dobra. Yy, to... I też warto, to szybka nadmianka, że yy, za samo spożywanie właśnie tutaj jest jakby yy, jedna... To jest 100 złotych, tak? Jedna stawka, natomiast za to stówka. usiłowanie tutaj są widełki i można nawet do 500 zł dostać. Także to za usiłowanie jest takie Tak, tak, ponieważ nie ma tego wprost określonego, tylko jak przepisy ogólne, no więc to jest troszeczkę kuriozalne. Więc już lepiej, jak są za usiłowanie, no to już lepiej i ma to być więcej niż stówę to otworzyć, wychylić i, yy, i przynajmniej stówka będzie. Okej, okay, to proponuję tak. Szybka zagranica. Szybki przyponuję. przegląd, jak to wygląda na świecie, bo Piotrek mi tutaj zlecił, że mam zostać ekspertem dotyczącym picia w miejscach publicznych na świecie. Atashe, beer talks. A beer zako A zakończymy takim... co, co... Muzyczną. A nie, to nie ten podcast, pomyliłem. No. E, nie, zakończymy takim, jak twoim zdaniem powinno w Polsce, jak powinno prawo zostać zmodyfikowane i jak twoim zdaniem byłoby teraz najlepiej, żeby było po prostu. Ojej. No, tak ja się zdążymy. No więc tak, no szybko, na świecie e, z takich ciekawszych moich znalezisk e, mnie troszeczkę zdziwiło to, że trochę nie ma zasady e, dotyczące, tego, doty, dotyczące tych praw związanych z pieciem miejsca czyli nie jest wcale tak, że geograficznie można jakoś podzielić, że w Azji jest tak, w Europie generalnie jest tak, w Ameryce czy Amerykach jest inaczej, e, ani jakoś krąg kulturowy, jakoś też za bardzo nie, nie tak naprawdę. Takie, to jest po prostu taki straszny misz masz, naprawdę, bo właśnie fajnym przykładem moim zdaniem tego jest Skandynawia, no która wydawałoby się, że wiesz, no, taki system jakby polityczny raczej stosunkowo, restrykcyjnie, stosunkowo taki sa, podobny, ten sam krąg kulturowy, jakby no, oczekiwałoby się, że prawda, że w miarę to jakby te e, zasady będą podobne, plus, bo tutaj właśnie wydaje mi się, że w tej e, całym tej tematyce, oprócz tego, jaki jest właśnie system prawny, to dużo też zależy od takiej generalnie przyjętej moralności i jakby mhm. na ile alkohol jest takim elementem codzien codzienności, można powiedzieć, prawda? Eee, no i właśnie moim zdaniem, świeżym przykładem jest trochę Skandynawia, no bo to jest po prostu, to jest dla mnie takie kuriozum, nie? że w Danii e, picie w miejscach publicznych jest legalne e, i można spożywać i w ogóle kupować alkohol od 16 roku życia. No czyli generalnie tak nawet na standardy światowe, no to, są, to jest takie bardzo liberalne prawo alkoholowe, można by tak nazwać, prawda? Mhm. No ale już na przykład w Finlandii e, picie w miejscach publicznych jest zabronione w terenie zabudowanym i w wielu innych takich tam autobusach, e, pojazdach, e, ale już na przykład w parkach można, e, o ile nie ma jakby... E, odrębnego zakazu. Odrębnego zakazu, tudzież właśnie się nie narusza porządku publicznego, Czyli taki z pół na pół. W Norwegii, z kolei po drugiej stronie, jest w ogóle zakazane zupełnie domyślnie. E, aczkolwiek z tego, co tam na Wikipedii wyczytałem i na jakieś tam jeszcze. Można sobie kule, dziabnąć. Że nie, że raczej policja nie wystawia mandatów, pomimo tego, że mandaty są przewidziane, to raczej ich nie wystawia, tylko jakby domyślnie po prostu prosi właśnie o zaprzestanie i wylanie alkoholu. A tam alkohol drogi to już to wystarczająca kara. Dokładnie. I podobnie to wygląda w Szwecji. Czyli wiesz, Szwecja-Norwegia jest tak e, e, w miarę, no, po tej konserwatywnej stronie, że nie, e, ale bez przesady, że z mandatami. E, Finlandia tak pół na pół, a Dania kompletnie liberalnie. Więc jakby, no, moim zdaniem to pokazuje, że po prostu nie za bardzo jest jakiś schemat tutaj, żeby można było nakreślić, że o, zachodnia Europa to robi tak, a wschodnia to robi tak, no i tak dalej ale generalnie na całym świecie można by wyodrębnić takie trzy duże generalne kategorie. Pierwsza jest generalnie bardzo stanowczo zero alkoholu w miejscach publicznych i to są takie dosyć y, trudne do znalezienia miejsca. No tutaj y, głównie się to wiąże z, w ogóle z takim kulturowym brakiem alkoholu, czyli Bliski Wschód, niektóre kraje, y, niektóre prowincje Indii, z tego co znalazłem, co w ogóle mnie zaciekawiło, no i na przykład między innymi też do, tego, do tej kategorii wpada Polska i Rosja, aczkolwiek hmm. co do Rosji znalazłem uwagę, że generalnie nie jest to za bardzo przestrzegane. Nie wiem na ile to jest prawdziwe, no ale chyba o Polsce w sumie też można by było coś takiego powiedzieć, prawda? Mm -hmm. Potem druga duża kategoria to jest generalnie nie z wyjątkami. Tutaj przykładem właśnie między innymi jest Norwegia, to znalazłem Węgry. Oraz trzecia kategoria jest legalne z ograniczeniami czasami są to ograniczenia czasowe, na przykład w Singapurze można spożywać w określonym tylko czasie dnia, no, czyli po prostu Daj poza nocą tak. pewnie. No i oczywiście w większości krajów jest ograniczenie wiekowe. Taka, taka ciekawostka, którą znalazłem, w Królestwie Laos <laughs> są ograniczenia w sprzedaży alkoholu, bodajże, no, jeszcze nie pamiętam, chyba 18 lat standardzik, ale nie ma ograniczeń w spożywaniu alkoholu. Czyli każdy hmm. może spożywać. Nawet y, po prostu mający 5 lat y, nie jest nielegalnym spożywanie alkoholu y, o ile kupił to ktoś inny. Hmm, no to dosyć oryginalne. No. no i mówię... Bo, bo parpa, parpa by się po prostu... Zawału dostała, nie? No... No i e, tak jak mówiłem, e, Skannawia jest jakby totalnym jakby paranoją trochę dla mnie, w sensie, że tak to jest popaprane trochę. No i Wielka Brytania jest też oczywiście kolejną zagadką wielką, bo no, tutaj bardzo duże znaczenie mają prawa lokalne. Właściwie nie ma jakby odgórnego żadnego takiego e, całego państwowego prawa, czy tam ustawy, czy jakiegoś tam aktu, który by albo zakazywał, albo e, pozwalał, zezwalał. Tylko wszystko zależy od władz lokalnych. Generalnie w Anglii i Walii em, można pić w miejscach publicznych, o ile nie jest to wyraźnie zabronione i właściwie się nie, nie zakłóca porządku publicznego. Wyjątkiem od tego jest Londyn, w którym em, parę lat temu poprzedni major Londynu, Boris Johnson wprowadził kompletny zakaz zarówno picia na ulicach, w miejscach publicznych, jak i w transporcie publicznym bo mhm. dochodziło do różnych tam agresywnych sytuacji w transporcie publicznym. To było głównym argumentem, żeby zakazać. Jest narodowym prawem, że jeżeli policjant nakaże zaprzestanie spożywania alkoholu i nakaże wylanie go, to trzeba się do tego zastosować. W Szkocji z kolei, to jest dosyć ciekawe, bo to strasznie bardzo strasznie zależy. Generalnie Przeżywasz od miejsc publicznych. W Edynburgu właśnie, czyli stolicy Szkocji, teoretycznie w całej Szkocji picie w miejscach publicznych jest zabronione. Ale jest to w zasięgu jakby lokalnych szefów policji, żeby określić na ile to prawo będzie egzekwowane. No i właśnie na przykład w Edynburgu policja jakby oficjalnie wydała prawo, że nie będzie interweniować w sprawie spożywania alkoholu w miejscach publicznych, o ile nie zakłóca się porządku publicznego itp itd. Ale na przykład w Glasgow, czyli największym mieście w Szkocji, które jest dosłownie nie wiem, 120 km od jest absolutny zakaz spożywania w publicznych, publicznych, który jest bardzo rygorystycznie przestrzegany. Hmm. No to ciekawe, I mądry, bo, bo, no, że, prostu... że różnice w poszczególnych krajach w Wielkiej Brytanii będą, no to przewidywałem, ale no. że jeszcze w obrębie jednego z nich, no to, to już jest ciekawe. No. także... Aż takie, no bo wiadomo, że tam, to tak jak u nas, tak są te tam uchwały, rady gminy, ale zazwyczaj one się aż tak nie różnią diametralnie od siebie. No żeby nie. w jednym można było sobie pić w większości miejsc, na Dziabnąć. przykład a w, drugim, w drugim totalnie nie. No więc tak to właśnie wygląda. Więc mówię z Tak ogólny ogląd na świecie jest taki, że to jest po prostu jeden wielki chaos i nie ma naprawdę żadnego jakby ustrukturyzowanego podejścia. E, oczywiście no, są jakieś tam takie grupy krajów, które można by właśnie zakwalifikować ale też wcale nie jest tak, że jakby kraje z tego samego kręgu kulturowego będą miały to samo prawo. No, no więc... dokładnie, także generalnie musicie być czujni, sprawdzić dokładnie, jeśli chcecie jechać na wycieczkę i korzystać z uroków Są nawet strony internetowe, rata. takie jak się wpisze, właśnie picie w jakimś kraju, to są takie strony, które po prostu zbierają właśnie ze wszystkich krajów na świecie informacje i mają tak ładnie właśnie powiedziane co, kiedy, od jakiego wieku, w jakich godzinach i Ach, ta ty... parpa jeszcze się tym nie zajęła? No nie. To na pewno ułatwia spożycie. No, w sumie. Także określenie, że ta ustawa nasza jest poparpana mi się podoba generalnie. No dobra, to zakończmy temat... Okej, okay, to, że ustawa jest do wymiany, to już dawno się zgodziliśmy. Ale co, uważasz, że jakby... Czy w Polsce właśnie przeszłoby coś takiego, że do interpretacji to jest um, policjanta, czy, um, czy można spożywać w miejscu publicznym, czy nie, czy to by twoim zdaniem nie miało miejsca w Polsce? Wydaje mi się, że to by było trudno. No to się w zasadzie to, co mówiłeś, to się troszeczkę dzieje, tak? Mhm. To się troszeczkę dzieje w tym, że, że tak jak mówisz, no, po prostu czasami e, trafimy na kogoś sympatyczniejszego albo mającego lepszy dzień, to po prostu powie, żeby wylać i tyle. Więc no. w, takim, w takim zakresie to się dzieje i e, natomiast myślę, że wprowadzenie akurat w Polsce takiego uregulowania, no Raczej to by było jeszcze właśnie powód do tego, żeby, żeby ludzie się czuli pokrzywdzeni i latali właśnie z tymi sprawami i jeszcze zawalali sądy robotom. Mhm. Na pewno nie jestem zwolennikiem, żeby, żeby regułą był e, brak zakazu, bo uważam, że co, gdzie, jak gdzie, ale w Polsce ta mentalność, no nie, to nie jesteśmy gotowi na to jako społeczeństwo. No okej, okay, ale z drugiej strony tutaj zawsze mi przepisy że... powinny być bardziej przejrzyste. A nie to, co właśnie mamy w tym y, momencie, że naprawdę no, Sąd Najwyższy się musi wypowiedzieć, co to jest ulica, jak to w ogóle brzmi, prawda? Y, albo po, powinny być, nie wiem, właśnie jakieś y, miejsca, takie, no, może nie, nie, nie miejsca do libacji alkoholowych, ale jakoś tak troszeczkę popuścić no, w jakimś czasie. Byś... Zastrzeżeniami, że jeśli nie jest zakłócany porządek, właśnie i tak dalej, no nie. Czyli raczej albo, byś pozostał przy jakby ogólnym ja, zakazie, ale lobbował, żeby przeciwko. samorządy... Um, nie no, ja, ja bym lobbował za by tym, za. żeby można było spożywać piwo, inne alkohole już niekoniecznie. No, no wiesz, to jest może akurat nie w takiej formie, no ale Niemcy czy Austria to tam z wiekiem jest tak, że prawda, że od 16 roku życia tak. możesz kupić piwo, a tak. nie możesz już y, mocniejszy alkohol i typu wino i Yy, czy wódka, Bez no klaty. i cóż, no może, może to nie jest aż takie głupie, no mówmy się, jednak zazwyczaj piwo są, jest lżejsze, więc od razu się szybko nie znieczulasz, a mało kto idzie takiego jakiegoś dwunastoprocentowego mocarza, może wyobrażasz mam stąpeczka, w parku, nie? E, e, takich sześciu gimnazjalistów sobie obala na ławeczce w parku. To tak. by było. O, tak, o, takie craft, o, o takie crafty nic nie robiłem. Bube Extreme w plenerze. O, o Jezu, sobie, że idziesz kiedyś po parku i nagle widzisz właśnie takie, takie po prostu jakieś gimby, które obalają bube Extreme z gwinta Ją takie. Halo, jak takie się tak? <laughs> dzwonię, i <"Io>, ijo, policja. <laughs> nie, no, dzwonię po jej piwkę chyba, nie. <laughs> nawet nie na policję. No e, No cóż, to ta, tak, no sytuacja jest, jest trudna. Musimy sobie z nią radzić. Yy... No cóż. Ja, moim zdaniem właśnie... tego takim... nie sugerujemy? Nie zachęcamy moim zdaniem, do moim zdaniem to i tak będzie się zmieniać, w sensie, że właśnie w, zależ... w zależności od tego, no wydaje mi się, że już większość policjantów... No może dobra, może większość to jest trochę odważna teza, ale że hmm. przez to, że zdarzają się policjanci, którzy popuszczają na tym, to myślę, że tylko będzie się zwiększać to grono, yy, a właśnie przede wszystkim bym lobował żeby samorządy wydzieliły um, no jakieś strefy, którym byłoby to dozwolone. Czy to będzie jakiś jeden park, czy coś takiego. No, moim zdaniem to jest warte swego, no bo to jest... To, to, moim zdaniem na przykład właśnie jak się jedzie do Danii, czy do Niemiec, to to bardzo fajną atmosferę tworzy taką, takiego, szczególnie jakiś piątek wieczór, coś w letni wieczór, kiedy właśnie w całym parku sobie ludzie siedzą na kocykach i sobie piją alkohol i jakby um, nie, nikt nie ma z tym problemu. Hmm. A nie jest no cały jest. czas taki... O, a tutaj, prawda, policja na rowerach, tutaj, kurwa, wiadomo, pewnie ten nieoznakowani, a w ogóle to tylko szukają pretekstu, żeby wlepić mandat, nie? Bo tak jest. No. O, ja przynajmniej tak ten tak. argument by odszedł. I mieliby mniej roboty. O, no. Także co, dziękujemy bardzo za uwagę. Dajcie oczywiście znać jeżeli na przykład byliście w jakichś ciekawych, egzotycznych miejscach, w których byłyby jakieś e, niezwykłe e, zasady dotyczące spożywania miejscowych e, alkoholu w miejscach publicznych. Chciałem powiedzieć spożywania miejsc publicznych w alkoholu. E, Albo też jeśli macie ciekawe przygody związane chociażby nawet z Polską i nie wiem, e, no bywają takie. Może takie Może. podobne przeprawy do pana totały, ale na mniejszą skalę. Może my się kiedyś podzielimy naszymi przygodami, ale... No i ewentualnie, a nie podzieliłeś się troszeczkę nimi dzisiaj, a o, ewentualnie nie, też no. oczywiście dawajcie znać, głów. co sądzicie, jak to powinno wyglądać. Czy wolność o. Tomków w całej Polsce, czy yy, jako jak to według was najlepiej zrobić. No, także do usłyszenia i... To by było na tyle. Cześć.